Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 kwietnia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Polska 2050 będzie głosować za odrzuceniem wniosku o odwołanie minister zdrowia. Wciąż ważą się losy szefowej resortu klimatu. Na prezydenta spada odpowiedzialność za aferę z zonda krypto, tak mówi szef Mon i podkreśla, że Karol Nawrocki był informowany o związkach firmy z rosyjską mafią. Są zarzuty dla mężczyzn, które wtargną na galę stowarzyszenia korespondentów w Waszyngtonie, odpowiedza usiłowanie zabójstwa prezydenta. Polska 2050 będzie głosować za odrzuceniem wniosku o wotum nieufności dla minister zdrowia. Jolanta Sobierańska-Grenda wzięła udział w posiedzeniu klubu tej partii. Nie stawiła się na nim natomiast minister klimatu. Polska 2050 chce dać Paulnie Henning-Klosce jeszcze jedną szansę. Przewodnicząca partii, minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz mówi, że na czwartek zwołano jeszcze jedno posiedzenie klubu, na którym zapadnie ostateczna decyzja w sprawie głosowania nad wotum nieufności dla minister klimatu. To jest czas na namysł i rozmowy mowę w klubie. Oczywiście gdyby pani minister chciała przyjść to pewnie byśmy się jakoś próbowali tutaj wziąć to pod uwagę. No niemniej chyba dzisiaj ta decyzja jest jasna, że po prostu nie przyszła. Rozmawiamy w czwartek rano, samego rana klub. Ostateczna decyzja, komunikacja i działanie. A w sprawie pani minister zdrowia jesteśmy przeciwko temu wotum minister klimatu Paulina Henning-Kloska przekazała, że nie udaje się na rozmowy z Polską 2050, bo jak mówiła, ma dzisiaj zajęte popołudnie sprawami międzynarodowymi. Wniosek o wotum nieufności wobec minister klimatu złożyły PiS i Konfederacja. Odpowiedzialność polityczna za aferę zonda krypto spada na prezydenta, uważa tak minister obrony narodowej Władysław Kośniak kamesz Pytany o te kwestie przez naszego reportera podkreślił, że Karol Nawrocki został poinformowany o powiązaniach zonda krypto z rosyjską mafią. Jeżeli miał jakiekolwiek wątpliwości przed pierwszym wetem które zgłosił do tej ustawy, to przed drugim już nie powinien mieć żadnych wątpliwości, powinien podpisać ustawę. Nawet prezesa Kaczyńskiego na ostatniej prostej udało się przekonać, żeby zmienił zdanie w głosowaniu. Wspólnie z ministrem obrony, byłym Mariuszem właszczakiem nie poparli weta pana prezydenta. To powinno dać ośrodkowi prezydenckiemu dużo do myślenia, że doprowadzili do sytuacji, w której zagrożone są nie tylko finanse, Publiczne, ale finanse polskich rodzin. Według Gazety Wyborczej polskie służby ustaliły, że giełdę kryptowalut od kilku lat kontrolowała jedna z najgroźniejszych rosyjskich grup przestępczych powiązana z Władimirem Putinem. Pierwsze pismo ABW dotyczące rynku kryptowalut wpłynęło do kancelarii prezydenta 11 dni po zawetowaniu przeze mnie ustawy o kryptoaktywach i 7 dni po tajnym posiedzeniu Sejmu, napisał z kolei w mediach społecznościowych prezydent Karol Lawrocki. Rozpoczęła się procedura uchylenia immunitetu eurodeputowanemu Mariuszowi Kamińskiemu z Prawa i Sprawiedliwości. Do Parlamentu Europejskiego wpłynął wniosek polskiej prokuratury. Dotyczy on działań Kamińskiego jako szefa CBA w sprawie willi małżeństwa Kwaśniewskich w Kazimierzu Dolnym. Chodzi o przekroczenie uprawnień w latach 2007-2009 w związku z rozpoczęciem działań operacyjnych, mimo braku podstaw faktycznych i prawnych. Beata Płomecka. Immunity of Mariusz Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metzola otwierając sesję w Strasburgu poinformowała, że wpłynął wniosek w tej sprawie. Tym samym został on uznany oficjalnie za dostarczony i procedura mogła się rozpocząć. Wniosek polskiej prokuratury został przekazany do Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego. Najpierw zostanie zorganizowane wysłuchanie i Europaseł będzie mógł złożyć wyjaśnienia. Na podstawie dyskusji powstanie raport, a ostateczną decyzję w sprawie uchylenia immunitetu podejmą deputowani w głosowaniu na sesji plenarnej Europarlamentu. Cała procedura średnio trwa od kilku miesięcy do nawet roku. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Mężczyzna, który przedwczoraj próbował wtargnąć na galę Stowarzyszenia Korespondentów przy Białym Domu, usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa prezydenta Donalda Trumpa, także zarzuty dotyczące broni palnej. 31-letni Colt Thomas Allen oświadczył przed sądem, że odpowie na wszystkie pytania zgodnie z prawdą. Allen próbował wtargnąć na galę z udziałem prezydenta w hotelu Hilton. Oddał strzały do ochroniarzy, nie raniąc nikogo i został zatrzymany. Wcześniej napisał list, w którym stwierdził, że nie może dłużej pozwalać, aby pedofil, gwałciciel i zdrajca splamił mu ręce swoimi zbrodniami. Dniami. Klimat 20% prądów krajowej sieci pochodzi teraz z odnawialnych źródeł, najwięcej z wiatru 11%. W województwie świętokrzyskim oraz w Oleśnie, Olsztynie i Malborku jakość powietrza jest bardzo dobra. W pozostałej części kraju dobra. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Sport Adam Malecski. W piłkarskiej Ekstraklasie na zakończenie 30 kolejki w niezwykle ważnym meczu w kontekście utrzymania Piast Gliwice pokonał Ark Gdynia 4 do 1. Piast awansował na 10. miejsce w tabeli, Arka jest przedostatnia. Lider to Lech Poznań. Grali także w pierwszej lidze, a tam remis Ruchu Chorzów z pogonią Grodzisk Mazowiecki. Było 2 do 2. Ruch zajmuje szóste miejsce, Pogoń jest 8. A w ligach zagranicznych w Premier League od kilku minut Manchester United gra z Brentfordem, we Włoszech w Serie A Cagliari pokonało 3 do 2 Atalante Bergamo z Nikolą Zalewskim, który zagrał przez 30 minut. W tenisie Dobre Wieści, Lejki Świątek, która w najnowszym rankingu światowym wróci na trzecie miejsce kosztem kokogłow. Amerykanka, ubiegłoroczna finalistka turnieju w Madrycie, przegrała w jednej ósmej finału z Czeszką Noskową 4 -6 -6 -6 i straci wiele punktów rankingowych. Dodam, że w tym samym turnieju w stolicy Hiszpanii spotkanie deblowe wygrali Jan Zieliński ze swoim brytyjskim partnerem Luke'em Johnsonem. Pokonali amerykańsko-meksykański duet Robert Galloway Santiago Gonzalez 6363. A w Kowce PG Start Lublin ograł GTK Gliwice 86-82 do 82 i przepieczętował utrzymanie w Orlen Basket Lidze. Mimo to, mimo że przed rokiem byli wicemistrzami Polski, musieli walczyć do końca o bezpieczną lokatę. a Optymistycznie w przyszłość patrzy kapitan startu Filip Put. Każda porażka jest w jakimś stopniu nauczką i z takiego systemu trzeba wyciągnąć tylko te pozytywne wnioski. Jakby musimy wiedzieć, jakich błędów nie popełnić. Walczyć dalej. startować dalej w tej lidze. Dalej chcemy być mocną drużyną. drużyną, której się każdy boi, drużyna, która wygrywa. drużyna, która by co roku gra w playoffach. W tym sezonie się nam się tam to nie uda, ale nie zwieszamy głów i myślę, że przyszłoroczna drużyna będzie walczyła o jak najwyższe cele. I jeszcze skok, skok na parkiety siatkarskie. Mistrzem Turcji został reprezentant Polski Tomasz Fornal w trzecim meczu finału z Jankara Ankara. Galata Saray Stambuł 3 do 0 i wygrał w serii do trzech zwycięstw 3 do 0. Wcześniej klub Fornala wywalczył Super Puchar i Puchar Turcji. Jutro na termometrach od 7-8 stopni na północnym wschodzie i w rejonie Zatoki Gdańskiej przez 10 na wschodzie, 12-13 na północy i w centrum, do 14-15 na zachodzie i miejscami na południu. Poza tym zachmurzenie małe i umiarkowane okresami, zwłaszcza na północy, północnym wschodzie i w centrum duże. Na Warmii, Mazurach, Podlasiu i miejscami na Pomorzu, Kujawach oraz Mazowszu słabe, przelotne opady deszczu, a także deszczu ze śniegiem. Autopromocja w Światowym Dniu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy porozmawiamy o BHP. Przestrzegamy, czy omijamy przepisy i zasady? Szkolimy się rzetelnie, czy tylko zaliczamy kursy dla podpisu? Jak wygląda, a jak powinno wyglądać BHP na nowe czasy? Porozmawiajmy. Czekam na Państwa jutro po 11.00. Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek. Anna Kowalczyk. Autopromocja. Ogłoszenie społeczne. Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, realizując program Samodzielni, od 2019 roku dba o to, aby młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą mogli realizować swoje plany. Uczymy ich jak odpowiedzialnie wejść w dorosłość i przekazujemy im stypendia na dalszy rozwój. Bo samodzielność to wyzwanie, wyzwanie, które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie samodzielni znajdziesz na stronie ww.fundacjapl.pl. Ogłoszenie społeczne trójka. Program trzeci polskiego radia. 9 minut po 21. Klub. Trójki. Audiodokument. Trochę wspomnień, sentymentów i myślenia o tym, co warto ratować z czasów dawno minionych. Dzisiaj opowieść o zakładzie przemysłowym z lat 60. ubiegłego wieku. Zakładzie, który był czymś znacznie więcej niż halą produkcyjną. Serdecznie zapraszamy na te dokumentalne opowieści Anna Dudzińska, Dariusz Pieruk i Agnieszka Łukasiewicz. Dobry wieczór mówimy, a podróżujemy do Wrocławia. I mieszkańcy tego miasta pewnie świetnie znają to miejsce. Hutmen. Zakłady hutniczo-przetwórcze metali niż zelaznych. Tyle, że ta nazwa nie wyczerpuje opowieści o tym miejscu. Z daleka widać budynek y, z takim rytmicznym, ząbkowanym dachem, zaprojektowany tak, by wykorzystać światło dzienne i ułatwić pracę robotnikom. Obiekt jest ogromny, bo w tej fali, y, hali zmieściłyby się trzy boiska piłkarskie a Hutman jako przedsiębiorstwo był swoistym eksperymentem. Przemysł spotykał się tam nie tylko z architekturą, ale i tu uwaga sztuką, bo dla pracowników organizowano koncerty, działało kółko teatralne, a ci, którzy chcieli Wspierani przez system pożyczek mogli nawet kupować dzieła sztuki. Takie rzeczy. Dla wielu mieszkańców Wrocławia Hutman stał się nie tylko miejscem pracy, ale i symbolem przemysłowej historii miasta. I jeszcze jedno ostatnie zdanie o tej historii. Zbudowany jeszcze przed II wojną światową, potem przebudowany, wreszcie zakład Został zamknięty. Było to w roku 2021, a terenem poprzemysłowym zainteresowali się deweloperzy. I dzisiaj na tych hektarach dawnej fabryki ścierają się dwie wizje. Ochrona industrialnego dziedzictwa i intensywna zabudowa. Która myśl wygra? Tego jeszcze nie wiemy. Za to wiemy, że są tacy, którym na Hutmenie zależy i właśnie oni w Muzeum Architektury we Wrocławiu zorganizowali wystawę Niedzielę w Hutmenie. Ciekawa dokumentalna opowieść Magdy Skawińskiej przed nami. To będzie audiodokument Hutmen. Obiecałam przenosinę do Wrocławia. To jest teraz ten moment. Posłuchajmy. Linia 5. Kierunek. Grabiszyńska Cmentarz. Ta Grabiszeńska to była taką arterią centrum industrialnego Wrocławia. Ta linia tramwajowa właśnie jest jedną z najczęściej przeze mnie wykorzystywanych. Następny przystanek. Hutman. Hutman ma swoje miejsce we Wrocławiu i przy ulicy Grabiszyńskiej, bo to przecież tak na dobrą sprawę co najmniej dwa przystanki chyba się jedzie, prawda, bo ten zakład się ciągnie i ciągnie i szkoda byłoby na pewno, żeby został zburzony i żeby tam powstały po prostu kolejne osiedla mieszkaniowe, no bo tak się dzieje przy samej Grabiszyńskiej chociażby. No i pewnie, a raczej na 100% nie chciałabym, żeby powstała tam kolejna galeria handlowa. Kutmen. Uwaga! Wysiadanie na jezdnię. Szanowni Państwo, witamy bardzo serdecznie. Zaczęlibyśmy nasze oprowadzanie po wystawie Niedziela w Kutmenie. Ja nazywam się Michał Hadera, ze mną jest Agata Gabisz. Jesteśmy no tak dwoma z trzech części tak naprawdę zespołu kuratorskiego. Jest jeszcze Iwona Kałużak i tak trochę będziemy się wymieniali. Natomiast no, bohaterem zawsze będzie ten hutmen. Świetność hutmenu opiewała nawet specjalnie napisana piosenka. Śpiewać nie będę, ale refren zacytuję. Jest w kraju taki zakład, że przy pracy w pięknie trwasz. A więc bracia się weselmy, bo to hutman, hutman nasz. Słynny zakład zakończył produkcję w 2021 roku. Zostały po nim nazwa przystanku i rozległe tereny z poprzemysłowymi budynkami, z których najsłynniejszym jest hala W4. To jest pierwszy znany mi przykład we Wrocławiu, gdzie w kwestii powojennej architektury i w ogóle miejsca takiego, no, o dosyć, no, porównując oczywiście z innymi starszymi obiektami o dosyć świeżej metryce, wszyscy Naprawdę zgodnie, od środowisk konserwatorskich, przez badaczy, mieszkańców, starszych, młodszych, pracowników, dzieci pracowników, wszyscy są absolutnie za tym żeby to miejsce zachować. Tej architektury przemysłowej najszybciej się pozbywano. To jest historia Dolnego Śląska, to jest historia Górnego Śląska, więc ta walka o Hutmen to jest walka o tak naprawdę pamięć o przemysłowym Wrocławiu. Z jakiegoś powodu w Kamienicy Szołajskich w Krakowie na wystawie o architekturze polskiej XX wieku jest fragment projektu Hutmenowskiej Hali. Nie był to zakład taki jak inne. Jeden z dyrektorów, Aleksander Sałaga, wymyślił, że ludziom będzie się lepiej pracowało, jeśli będą mieli kontakt ze sztuką. Stąd na przykład rzeźby przed terenem zakładu. Natomiast w środku były zwierzęta. Dwa kucyki i przez pewien czas nawet lama. W budynkach zaś ogromne akwaria. Dyrektor Sałaga wymyślił też niedzielę w hutmenie. Festyny, na które przyjść mógł każdy, i zobaczyć na przykład spust surówki. Doktor Anita wincencjusz pałyga obecna prorektor wrocławskiej ASP, została uwieczniona na zdjęciu, pozując w hutniczym kapeluszu. Teraz przy okazji wystawy w Muzeum Architektury Niedziela w Hutmenie. Nie wiem, czy po raz pierwszy, ale ukuło się takie określenie dzieci hutmenu, czy też dzieci hutmenowców. No i faktycznie Jestem takim dzieckiem hutmenu, dosłownie w przenośni, ponieważ moi rodzice poznali się w Hutmenie przez zdecydowaną większość swojego życia zawodowego i mama i tato pracowali w zakładach hutniczo przetwórczych, metali, nieżelaznych hutmen. Na tym pierwszym stole, który nas wita, nieprzypadkowo tutaj znajduje się księga pamiątkowa, taka księga gości, gdzie można było wpisać się, podzielić się wrażeniami z tej niedzieli. Ona jest też otwarta na celowo wybranej stronie. Mamy tutaj dosyć zabawny rysunek takiego psa w typie jamnikowatym z podpisem Dla mnie bomba, a autorem podpisu, jak i pieska jest Andrzej Waligórski, bo dosyć takie duże, głośne nazwiska pojawiały się podczas tej niedzieli. Tato z racji y, swojej funkcji, właściwie musiał być na tej niedzieli w Hutmenie. Dobrych kilka lat y, towarzyszyłam mu. Byłam rozpoznawana, więc było mi łatwiej. Nie byłam dziewczynką z ulicy, no tylko byłam córką swojego taty, czy swojej mamy, więc wpuszczano mnie na teren zakładu i mogłam swobodnie do tego biura wejść, co pewnie nie było aż takie proste, jak się nie miało przypustki. Dzisiaj, także bez przepustki, próbujemy wejść na teren zakładu. Jest ze mną Matylda, architektka. Stoimy przed słynną halą W4. Jeżeli chodzi o opis budynku, to tak, w prostych słowach, jakby się opisywało dziecko albo komuś, kto się nie zna na architekturze, to przypomina zęby lub przewrócone klocki. Forma wynika typowo z funkcji, czyli zęby miały służyć temu, żeby dobrze oświetlić hale, żeby było oświetlone światłem naturalnym. Musimy wejść do środka, żeby naprawdę się dowiedzieć, czy to prawda co piszą, że te hale są wielkie i głębokie, więc trzeba było je naturalnie doświetlić w całości. To było i ze względów technologicznych, żeby było jasno i żeby oszczędzać doświetlenie sztuczne, które zresztą jest niezdrowe. Panie przyszły na tę wystawę. Czy Pani są w jakiś sposób, są lub były związane z Hutmanem? Nie, ja byłam całe życie związana z Muzeum Miejskim Wrocławia. Niemal codziennie ja przyjeżdżałam raz. co najmniej raz albo dwa razy koło Hutmanu Grabieszyńską, mieszkając na Porowie. Hutman to zakład legenda. Dla mnie nazwa Hutman bardzo późno się pojawiła, bo my zawsze to nazwaliśmy rafinerią. I już Hutman było dawna Hutmanem. A mówiło się tylko rafinerii to, czy to, czy tamto. Tamta nazwa była tą pierwszą, którą się przyjęło, i trudno było ją zmienić. W Hutmenie pracował pan Ireneusz Prawdzik. Do Wrocławia przyjechał aż z Augustowa. Został zatrudniony w czasie, kiedy Hutman zajmował się głównie przetapianiem złomu. Do zakładu ściągnął też swoją późniejszą żonę, Jolantę. Pierwszy dzień to był taki, taki trochę dla mnie yy, takim zaskoczeniem i szokiem. Zobaczyłem jak hutmen jest takim no jakby skażeniem terenu dla Wrocławia, bo te dymy to mnie w pewnym stopniu przerażały. Kiedy znalazłem się, pamiętam na hali, gdzie był przetapiany złom, to jak stanąłem na jednej stronie hali, to drugiego końca nie było widać. Takie było zadymienie w halach. Później wychodzę z hali, no i pytam się, dlaczego mam taki słodki smak w ustach? Zaczęli śmiać się pracownicy, no masz za darmo cukierek. A to tlenek miedzi, on no, wydaje taki słodki smak. No i to to było potworne. Ja przyjąłem się w 67 roku, a pełna ruszyła przebudowa w latach już 70 Specjalne filtry do tego wchodziły, odpylnie specjalne, gdzie zostało to całkowicie, można powiedzieć, wyeliminowane. Ja byłam po szkole handlowej. No i później, jak pobraliśmy się, to do hutmenu mąż mnie ściągnął. Zatrudniłam się w magazynie złomu. Musiałam poznać tablicę Mendelejewa, te złomy, żeby, żeby przynajmniej widzieć, jak to wygląda, nie? Prawda? Rozróżnić mieć mosiąc, czy tam inny jakiś. Brąz, jak już potem wychodziło. Staj Polski złom, bo Hutman w 1946 roku zaczął działać. Mój szef to pamiętał, że w 1951 roku przywieźli złom i, i tam były tak, pogniecione srebrne dzbanki, złote... Ktoś nie, nie widział to taką patyną. Więc i Polski przywozili złą, a myśmy musieli, jak y, zważyli pracownicy, to wszystko ten, musieliśmy wypisywać takie pezety, tak zwane ręcznie. No ale trzeba było mniej więcej wiedzieć, jak to wygląda, żeby nie, nie opisywać bzdur jakiś. No. Z archiwum polskiego radia, rok 1964. Ale oto uchylają się metalowe klapy szybu i ukazuje się kać, a w niej trzech górników. Górnicy, którzy w tej chwili wyjechali z głębin kopalni, ubrani są w charakterystyczne stroje. Przypominają troszeczkę swoim wyglądem rybaków dalekomorskich. Druga kać, znacznie większa, z czarnym urobkiem. Pierwsza mieć. Wszyscy potrzebują tej miedzi, potrzebują drutów, prętów, rur i tak dalej. No i wtedy zaczyna się na szczeblu centralnym poważna dyskusja. Nie mamy zakładu przetwórstwa miedzi, takiego z prawdziwego zdarzenia. Co robimy? no to może by zbudować nowy zakład od podstaw, no, gdzie? może w Tomaszowie Mazowieckim. To są decyzje na poziomie Warszawy, no ale po co mamy budować w Tomaszowie Mazowieckim, skoro mamy mieć pod Lubinem, to trochę daleko, włożenie tej miedzi jest nieco nielogiczne. No i wtedy na arenie ogólnopolskiej pojawia się sekcja wrocławska, bo tu też są władze lokalne i dyrektor Sałaga niezwykle zdeterminowany, ale nie, no już jest taki zakład. Może nie duży, ale my już umiemy, robimy, no tylko potrzeba byłoby jakieś 360 milionów, żeby się rozbudować. Udało się Wrocławiowi wywalczyć środki i te decyzje na to, żeby ten zakład z takiego niewielkiego, lokalnego zakładu rafinerijnego, który w 1961 roku już zaczyna nosić dumną nazwę zakładów hutniczo-przetwórczych metali nieżelaznych, kto zapamięta taką nazwę, no to jest strasznie długie i w ogóle niechwytliwe, no to jaka byki będzie skrót, no to będzie Hutman. I to pod tym szyldem będzie się rozbudowywać Hutman, dlatego że będzie się rozbudowywać zagłębie miedziowe. Hutman się rozbudowuje i powstaje wtedy Hala 4 Chodząc do szkoły, bo ja chodziłam na krócej do szkoły, więc codziennie tam jeździłam, Soporowa, to jeszcze nie było tego budynku w ogóle. A jak się pojawił? No to ta architektura wzbudziła zainteresowanie? Najpierw nie był za bardzo widoczny, bo budowali go za płotem. I to tak nie wiadomo, było jakieś takie zygzaki za płotem. A później, no rzeczywiście, on był ładny. Synonim nowoczesności wtedy, wtedy, kiedy się pojawił w latach 70. ten budynek. On jest fotograficzny, jest za długi, nie wiadomo jak się ustawić. Warto zwrócić uwagę na to na przykład, że przeszklenia w dachu są od strony północnej, północno-wschodniej. Ma być w środku jasno, ale nie oślepiać. To jest podobnie jak w przypadku konstrukcji ciemni atelier fotograficznych w okresie przed użyciem elektryczności. Początek lat 70. kiedy była budowa, no w 72 ona była oddana do eksploatacji. Ale to był szok i trzeba by było powiedzieć, że byli takim zaskoczeniem dla nas, że no coś z takiego wspaniałego powstaje. A jak dowiedzieliśmy się, że to jedyna pierwsza w Polsce i druga chyba w Europie, no to byliśmy nawet tak dumni, że coś takiego powstaje. Czy Pan tam na co dzień wchodził? Ja nie tylko wchodziłem, ale tam pracowałem przez ładnych parę lat na przeróbce plastycznej w tej hali W4. Dowiedziałam się o nim podczas zajęć z architektury przemysłowej, z zabytków przemysłowych, że coś takiego istnieje. Takie rzeczy należy zachowywać i pokazywać innym, na przykład uczyć studentów, jak się projektuje tego typu hale. Biorąc pod uwagę, że wtedy jeszcze nie było komputerów, żeby sobie przeliczyć obciążenia na takich powierzchniach. No to idziemy do środka. Którędy? A nie wiem. Nie wiem, bo ja tu nigdy w środku nie byłam. Wszystko wiemy, że nas wpuszczą. No, no nie mam takiej pewności. Ale lubię wchodzić tam, I... gdzie inni nie mogą. No ja też i byłam kilka razy w takich budynkach. Może będzie jakaś dziura. Nie ma to jak furtka, tylko to nie jest furtka. Nie, to chyba tutaj po, po prawej. Hala W4 jest zamknięta, ale część przylegających do niej pomieszczeń jest wynajmowanych przez małe firmy. Dzień dobry. Zobaczcie, co jest w środku tych hali. To jest jedyne miejsce, do którego nam się udało wejść. Ja tu jestem 3 lata, ale ogólnie przecież z Wrocławia jestem od urodzenia, więc e, Hutman to kiedyś tutaj były pola, tak? Jak, jak Hutmen powstawał, a później to się wszystko rozbudowało. Byłem też ostatnio na wystawie w Muzeum e, Architektury, więc trochę tam poczytałem. No. Ta hala jest taka duża, długa i bym powiedział szeroka, to jest chyba jedyny budynek we Wrocławiu, który ma taką budowę, ale to jest właśnie taki ewenement tutaj. Nie wiem czy to nawet nie na skalę Polski i tego nie będzie chyba można zburzyć ogólnie z tego co wiem, tylko trzeba będzie to jakoś zaadoptować inaczej. Pustą ogromną halę W4 oglądamy z korytarza, przy którym znajdowały się kiedyś biura i szatnie. A wydaje mi się, że te to w środku kładki są raczej takie technologiczne. Tak Ludzie chodzili tędy. Tak mi się wydaje. Możemy się tu schować na cudzapom, zostaniemy na noc i odkryjemy skarby. Głównie dużo kurzu. Tylko nie, nie widzę tam są słupy, niby w ścianach. A te belki, które tu mamy, pewnie stal na którym są oparte te stropy pod skosem, żebrowe, że to wszystko idzie tak poprzecznie, że one są po prostu gigantyczne. Co tu jest przepiękne, to funkcja konstrukcyjna tych płyt dachu, ale przecież to jest rzeźba. Te wysokie żeberka, tak jak w kaloryferze, bo to są takie wysokie, bo mają funkcję nośną. Na pytanie, co tu mogłoby być, gdyby kogoś było na to stać, to mogłaby być wielka przestrzeń, wystawała z takim ciekawym sufitem właśnie. Ale nie wiem, czy ktoś byłby zainteresowany, co tutaj by można było wystawiać. Sztukę nowoczesną? No na pewno, tylko czy kogoś stać na utrzymanie czegoś takiego. Ale wnętrze jak najbardziej zaprasza do tego typu ekspozycji, zwłaszcza, że też jest fajne rozproszone oświetlenie, znaczy ciekawe, co będzie, jak się umyje okna od ulicy. To już widać koniec. Lubisz takie miejsca? Lubię. Bo jest puste. Można się pozwiedzać, poodkrywać skarby. Spokojnie zobaczyć, jaka była konstrukcja kiedyś budowana. Znaczy, jako człowiek wychowany w blokowisku, czyli w jakichś takich kwadratowych i to jeszcze betonowych formach, no to coś, co jest z betonu, ale ma no, kształt raczej unikatowy, zawsze wzrok mój przyciągało. I dlatego tak. uważam, że w tym momencie nie ma nic dziwnego w tym, że akurat jeżeli ktoś jakąś tam formą taką w przestrzeni się interesuje, no to ten budynek będzie go interesował. Bardzo bym chciał, żeby ten budynek został zachowany. Że hala musi zostać jest absolutnie w ogóle oczywiste i bezdyskusyjne i ludzie sobie nie wyobrażają Grębiszyńskiej bez zębów, klawiszy fortepianowych, bo ja już dużo różnych interpretacji słyszałam, no bo to jest przecież no, integralna część miejskiego krajobrazu. No jak to tak bez hali? To jest coś niepowtarzalnego i, i szkoda, że to stoi puste. Rok temu tylko nie wchodziliśmy do środka, ale z wielką przyjemnością pokazałam dzieciom zakłady azotowe w Tarnowie w Mościcach. Powinnam zapytać dzieci, dzieci nie ma, więc pytam Ciebie, no jak one odebrały mhm. taką propozycję wycieczki? No, dla nich to było chyba tylko, że tam pracował dziadek Marian, że to było przez to ważne, że samej architektury myślę, że oni się uczą architektury, bo oglądają architekturę od urodzenia i mają świadomość, oglądając architekturę, co jest dobre, że wykształciły sobie już coś takiego, ale no, na świecie jest tyle bodźców, że chyba jeszcze nie jest to ich pasja, tylko trzeba szukać łapówek, żeby ze mną pojechał. Ja bez łapówek takie obiekty chętnie oglądam, ale rozumiem, że innych trzeba czymś przekonać. Marzą mi się czasy, w których architektura poprzemysłowa będzie doceniana i o zachowanie której nie trzeba będzie walczyć. Ta hala była wtedy czymś specjalnym, no a dzisiaj w 26 roku, kiedy wspominaliśmy i sami wiecie, że architektury przemysłowej prawie w ogóle już nie mamy, no jest jeszcze bardziej, myślę, że istotna i ważna. Jest też przestrzenią taką właściwie zupełnie elastyczną. Teraz pustą, natomiast mogłoby tam być wszystko. No ale to jest w ogóle szerszy problem tego dziedzictwa. Które może nie jest takie oczywiste, no nie jest gotyckim kościołem, ale jednak dla miasta, dla tej ulicy, dla tej opowieści, która jest opowieścią wielowątkową, ma wielu bohaterów i wśród tych bohaterów są też hutnicy, co może nie jest takie oczywiste do Wrocławia, ale jednak. Do końca pracowałem, już były, były maszyny już demontowane na W4 jak patrzyłem, wychodziłem na korytarz i okna wychodziły na hale, no to, to, to, to gdzieś tam... Żal i taki niesmak. Dla mnie to jest niezrozumiałe, dlaczego no taki taki obiekt praktycznie niszczę. Pomysł na opowiedzenie o miejscu, które łączy w sobie i te aspekty takie architektoniczno-urbanistyczne, ale też opowieści o tym, co się tam działo, co łączyło ludzi, jakie się wspomnienia z tą przestrzenią wiążą. Bo to wtedy, można powiedzieć, że uzupełnia obraz architektury, która dzisiaj jest taką przestrzenią nieco pustą, trochę pomiędzy. No ale żyła i to żyła bardzo intensywnie i jest duża szansa, że mogłaby znów ożyć. Wydaje mi się, że w ogóle architektura przemysłowa nie jest dla wielu ludzi pociągająca, bo raczej jest smutna. Chyba, że ją pomalujemy na różowa, a tak to jest smutna, ale ja tu widzę kolory, bo widzę przepiękną ochrę. Widzę niebieski słup połączony z takim cytrynowym i jeszcze ze słonecznym żółtym, i to są no, przepiękne kolory dla mnie. Tylko takie naturalne, przygotowane. Budynek Dolmedu też jest mega. Czyli jest dużo wywracających takich budynków o takiej fascynującej konstrukcji w formie modernizmu perelowskiego. Kwestia, dowiedzieć się, że to jest ważne i patrzeć, bo to są budynki zniszczone, przyozdobione reklamami lub jakimiś zmianami, dziwnymi tynkami kolorowymi i spod tego trzeba zobaczyć pierwszą formę, że no, najłatwiej po prostu wiedzieć, na co patrzeć. Zwłaszcza, że to jest nasze miasto i powinniśmy o nim wiedzieć, tym większe ukłony dla pana z, z parteru, z biura, który się tym zainteresował. I więcej wystaw o naszym mieście, i więcej takiej świadomości, co tutaj można zobaczyć, i o co trzeba dbać. To był reportaż Magdy Skawiński, Hutman. Klub trójki, audio document. A w klubie trójki audiodokumencie oczywiście autorka. Dzisiaj autorka szczególna, bo idealistka Magda Skawińska. Dobry wieczór, witam cię serdecznie. Ty we Wrocławiu, ja na Górnym Śląsku, w miejscu, gdzie postindustrialu jest chyba troszkę więcej niż akurat we Wrocławiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Niestety Wrocław pozbył się swoich większości, swoich przepięknych poprzemysłowych obiektów. No ale ty wierzysz, wierzysz, że Hutmana uda się zatrzymać, zachować, przerobić, przekształcić. Brakuje nam troszeczkę tej wiedzy, co rzeczywiście w tej chwili z Hutmanem się dzieje, co ten deweloper, który przecież nabył już te 19 hektarów tam planuje i na ile ta ochrona, bo jednak jest tam jakaś ochrona konserwatorska, jednak nie pozwoli na wyburzenie wszystkiego. Brakuje tutaj głosu yy, yy, firmy, która kupiła ten teren, MST, MS Investment, ja próbowałam się z tą firmą skontaktować, ale nie jest to wcale proste. Znalazłam stronę internetową i napisałam mail z prośbą o spotkanie i rozmowę. Nie dostałam odpowiedzi, szukałam więc dalej. Zadzwoniłam do Łodzi i tutaj pan odebrał telefon i pomyślałam sobie, super, trafiłam, będę mogła porozmawiać. A pan mówi, przykro mi bardzo, ale no, zbieżność nazw firm ale proszę mm -hmm. mi powiedzieć, co to jest ten hutman, bo pani jest którąś z rzędu osobą, która do mnie dzwoni i o ten hutman pyta. No mhm. więc, y Tajemniczy deweloper na pewno gdzieś jest i czeka, aż to wszystko się jakoś pozmienia i będzie mógł budować. No i właśnie, y czy wystawa w Muzeum Architektury we Wrocławiu, czy twoje opowieści to jest taki krzyk, taki hałas, który nie wiem, w jakiś sposób pokazuje, że to miejsce jest ważne dla ludzi? Ja mam nadzieję, ja mam nadzieję. Doktor Agata Gabiś powiedziała właśnie, że jednym z celów tej wystawy jest właśnie to, że to, to jest ten krzyk, żeby usłyszeli inni, żeby się dowiedzieli, bo, bo nawet nie wszyscy mieszkańcy Wrocławia wiedzą o znaczeniu tego obiektu, nie mówiąc już o mieszkańcach pozostałej części kraju. Chociaż znają to chyba wszyscy, bo nawet no, jak ja tak spojrzałam na zdjęcie z tą bardzo charakterystyczną, ogromną, przypomnę, to są trzy boiska piłkarskie halą z takimi wykończoną zębami, no to jednak jest to takie charakterystyczne miejsce, prawda? Magda tak, za... ludzie je znają, ale nie, nie wiem, czy wszyscy mają świadomość, że ten budynek i to miejsce jest ważne, żeby je zachować. No właśnie, ale zastanawiam się nad jedną rzeczą, bo o to tutaj też będę pytać za chwileczkę już naszych gości w studiu, ekspertów od dziedzictwa y, poprzemysłowego. Tak na razie ich przedstawię. Czy ty o każdym zakładzie przemysłowym y, zrobiłabyś taką Opowieść? Czy jednak doceniasz w jakiś sposób wagę tego miejsca z jednej strony, a z drugiej strony no, jest gdzieś to zdanie człowieka, który mówi w twoim reportażu, że tu była cała tablica Mendelejewa, że ten zakład y, truł. No jak to takie huty truły? No, no tak, no i nie wszystko jest różowe. Ja nie chciałam tutaj... Y produkować laurki. Natomiast ten zakład był ciekawy. Dowiedzieliśmy się też z tej opowieści, że jednak tam się zmieniało, tak? Pojawiły się filtry i, i, i zakład truł już mniej. Natomiast oczywiście, i te, wracając do twojego pytania, nie o każdym zakładzie mhm. zrobiłabym audycję. Natomiast są takie, które są warte. I y, tyle już zniszczy, zniszczono, tyle wyburzono, że myślę, że trzeba się głęboko zastanawiać nad tym, co trzeba zachować. Dziękuję bardzo Magda Skawińska, idealistka. Ja bym chciała się dopisać do tej listy. Bardzo Ci dziękujemy i serdecznie pozdrawiamy. Przypominamy też numer telefonu Klubu Trójki Audiodokumentu 22 i 7 trójek. Dariusz Pieruk czeka przy tym telefonie. A moje pytanie to jest pytanie takie bardzo proste o pamięć, o to czy nawet jakieś takie trudne miejsca poprzemysłowe zostają w naszych wspomnieniach, bo z sentymentem w ogóle mówimy o miejscach pracy czy no, u Państwa też jak u dzieci naszej bohaterki trzeba szukać łapówek, by przekonywać do oglądania takiej architektury. Powiedzmy, że niełatwej, ale jednak szczególnej. Żeby to wszystko opowiedzieć z różnych perspektyw, no to nie mogę się nie przenieść na Górny Śląsk. Marta Tomczok, profesorka od historii, literatury i autorka książki Blizny Krajobraz po Przemyśle i Adam Kowalski. Bardzo Lubię, jak sam siebie przedstawia, więc ja przedstawię go jego słowami. Interpretator dziedzictwa poprzemysłowego czy przemysłowego. Witam Państwa bardzo serdecznie tutaj w Dobre, studiu dobrze. gościnnym Radia Katowice. No i właśnie to pierwsze pytanie moje do Was jest takie, że czy my możemy zupełnie zapomnieć o tych miejscach, które truły, niszczyły środowisko, zmieniały krajobraz, a jednocześnie no jest coś takiego w ludziach, że z sentymentem wyrażają się o miejscach, w których pracowali. Adam czy Marta? Kto zacznie? Dobra, Adam. To ja zacznę. Dobry wieczór <grym> jeszcze raz. Dziękuję za zaproszenie. No, ja myślę, że nie możemy e, zapominać, Dlatego, że to jest część naszej historii, to jest część zmiany, która trwa. Znaczy, my, żeby zrozumieć tak naprawdę, w jakim momencie się znajdujemy, e, no musimy mieć tą pamięć e, przeszłości, żeby zrozumieć, do czego przeszłość nas doprowadziła, ewentualnie zrozumieć, w którą stronę chcemy podążać, e, jak się odbić od tej przeszłości w jakąś stronę. Ja myślę, że szczególnie na Górnym Śląsku, gdzie ta mm, kondensacja przemysłu była tak duża. Ten aspekt środowiskowy, degradacja terenu, wpływ na środowisko, na krajobraz, na ludzi, no, jest czymś, na no, co musimy spoglądać krytycznie, żeby zrozumieć właśnie w jakim momencie się znaleźliśmy tak na dobrą sprawę. Natomiast no, musimy też pamiętać, że przemysł to są też emocje. To jest ta pamięć taka głęboka, doświadczenia własnego życia, pracy, kultury, stylu życia, bo przemysł tak naprawdę to był styl życia, no więc trudno o tym nie pamiętać, trudno to wymazać. Znaczy myślę, że gdybyśmy nie pamiętali, no to coś byłoby głęboko nie tak. Znaczy to wtedy moglibyśmy chyba uznać, że te miejsca niewarte są pamięci. A sam fakt, że pamiętamy o tych miejscach, że chcemy o nich mówić, że chcemy je oglądać, chcemy je dokumentować, chcemy tam wchodzić, chcemy tą pamięć przekazywać dalej, świadczy o tym, że to są miejsca dla nas ważne, no. no i tutaj to było bardzo wyraźnie słychać i na tej wystawie, tak, w Muzeum Architektury, to nie jest tylko opowieść kilku zapaleńców, którzy uwielbiają, nie wiem, funkcjonalistyczne czy modernistyczne hale fabryczne, tylko no, to jest opowieść o, i, no, o skarbach nie tylko architektury, ale tej takiej architektury społecznej, prawda? To jest w ogóle niezwykłe też, że dyrektor zamawia rzeźby, <grymne> nawet rzeczywiście zapewnia jakieś pożyczki, które umożliwiają ludziom zakup takich rzeźb. Czy tutaj na Górnym Śląsku były takie miejsca, które mogłyby się gdzieś porównywać z Hutmanem? Lamy, no, no nie, no naprawdę ryby pływające w, w akwariach i fontanny. Dobry wieczór Państwu. Zdecydowanie były kopalnia szczegółowica na przykład, która została powołana do życia na początku lat 60. miała yy, i wspaniałą kawiarnię o takiej porywającej nazwie kawiarnia podwodna. Tam można było oglądać różne gatunki ryb. Czyli e... też akwaria. E... Tak. tak. I to była jedyna taka e... kawiarnia w Polsce, do której ludzie zjeżdżali specjalnie po to, żeby pooglądać sobie te ryby e... i napić się przy okazji kawy i zjeść lody. Dzisiaj jej już nie ma. Są jakieś fragmenty tego, ale już, już jest niestety nieczynna. Kolorowe mozaiki, których wzór dyrektor przy Przywiózł z Wielkiej Brytanii, ponieważ tam odkryto, że wyjeżdżający z dołu górnicy patrząc na kolorowe historyjki, relaksują Lepię się oczy, mm -hmm. palmy, oranżerie, gdzie były cytryny, były pomarańcze nawet swoją własną chlewnię ze świnkami. To, to wszystko miał dla górników po to, żeby stworzyć... myślisz, że to się bierze? No nie wiem, jednak z jakiegoś no, z jakiejś osobowości tego dyrektora tak naprawdę. No bo to przecież nie były zalecenia odgórne tak we Wrocławiu, jak i tutaj, prawda? Bo nie każda kopalnia mogła się pochwalić mozaikami. Myślę, że to były prl pomysły na katedry przemysłowe po prostu, czyli to, co industrial wymyślił w XIX wieku, jak słyszeliśmy, będąc z Adamem parę dni tam w Berlinie i oglądając ten berliński industrial właśnie po to, żeby jako zastąpić świątynie religijne świątyniami przemysłowymi, to PRL też coś takiego próbował robić. Świadomie? Żeby, myślicie? Bardzo. Mhm. Myślę, że bardzo, że, że chodziło tutaj o wzbudzenie takich pozytywnych odczuć do przemysłu, który często przekraczał ludzką wyobraźnię i emocje pozytywnych odczuć dla ludzi, którzy tam mieli przyjeżdżać. Jak bardzo często z miejsc, które o Przemyśle nie słyszały. No nie tak, z po tak, mm -hmm. Przemierzając te kilkaset kilometrów, można sobie wyobrazić, że jechały nie tylko po to, żeby wreszcie mieć pieniądze i wydobywać, fedrować ten węgiel, ale też, żeby najeść się tymi pomarańczami i zobaczyć sobie taką kawiarnię. Niezwykłe. Powiedz odpowiadając na to moje pierwsze pytanie, bardzo ważne, bo w kontekście chociażby twojej książki, która tutaj obok mnie blizny, krajobrazy po przemyśle to wspaniała książka, bardzo serdecznie Państwu polecam. Myślę, że to pierwsza okazja, żeby o niej opowiadać, ale zdecydowanie nie ostatnia w Trójce, bo jest to też opowieść o bliznach na krajobrazie, na miejscach, na przestrzeniach z perspektywy całej Polski, a nie na przykład tylko Górnego Śląska. I tak się zastanawiam nad tą nad tym, że ten przemysł jednak wyrządzał tak wielką krzywdę, a mówimy o nim często z dużym sentymentem? No to jest bardzo skomplikowane, bo akurat blizny są przede wszystkim o takich miejscach, które poniosły koszta społeczne i środowiskowe, żeby przemysł mógł zaistnieć. O przenosinach. Tak, to, to, I to będzie, będzie pewnie inny. Tak, tak. tak, pewnie będzie rzeczywiście inny temat, no, ale tak jak w wypadku tutaj Hutmena, Hutmenu. W jednym i drugim przypadku y, chodzi jednak o ludzi, y, ale ludzi, no y, ludzi, których nam tutaj brakuje. Ja oni w tym reportażu w wspaniały sposób są zaprezentowani i wydaje się, że właśnie dzięki temu, że oni są, nie może przestać istnieć ta hala. Trzeba pamiętać, że wszystkie te fabryki, kopalnie i huty to e, często były tysiące, siedem, dwanaście, więcej e, tysięcy miejsc pracy plus jak często się Rodzinę, mówi, prawda? Te mhm. dodatkowe mhm. gdzieś tam wokół i otoczenie. I teraz patrząc na takie miejsca mnie się osobiście przypomina Grodziec potężna cementownia ponad 40 lat yy, stojąca już w takim pustym stanie tylko dlatego, że to jest taka prawdziwa katedra przemysłu yy, monstrualnie i monumentalnie zbudowana, no się jakoś trzyma i trzyma to, to, to miasteczko w Ryzach. Patrząc więc na takie miejsca my, my yy, bardzo często chcemy się dowiedzieć, kto tam pracował, kim byli ci ludzie, jakie te miejsca mają historię Dlaczego one są opuszczone? Dlaczego ci ludzie się o to nie troszczą? I tu we Wrocławiu tych ludzi mamy. Mamy masę społeczeństwa. Czyli to już jest po prostu wielki skarb, tak? tak. Drożdże, na których można zacząć budować. Więc wydaje się, że jest to najważniejsze. Jest ten taki mówiąc w cudzysłowie wsad. Nie można stracić tego, co jest, co jest ciekawe. Tej tkanki społecznej, która tutaj jest różna. To są i dawni pracownicy, i muzalnicy, i profesorowie, i dzieci nawet. Mm tylko trzeba po prostu zapytać miasto tutaj rzeczywiście, czy, czy właściciel tego miejsca mogliby zapytać, tak, mogliby mm -hmm. zapytać, jak ci ludzie też chcieliby, żeby wykorzystać to miejsce, jednocześnie no, dając też temu inwestorowi to, co, co jemu no jest potrzebne. No to dobrze, bo wiecie, jakie teraz oczywiście padnie z mojej strony pytanie, bo ja jeszcze raz użyję tego słowa, idealizm, ono jest bardzo ważne i w Mówię szczególnie rzeczywiście o tym, co na Górnym Śląsku udało się uratować, a udało się uratować tak mi się wydaje, jednak nie mało z tych zabytków poprzemysłowych, ale muszę użyć tego magicznego sło słowa i to słowo to jest koszt, albo pieniądz, albo e, za co? Takie pytanie. Adam, e, no, to jest pytanie dla ciebie, bo do ciebie, bo ty od dawna się przyglądasz przemianom na Górnym Śląsku. To, to jest tak naprawdę, do tego sprowadzamy wszystko, prawda? A jednak coś udało się ocalić. Ja myślę, że się bardzo dużo udało ocalić i mm, właściwie często rozmawiamy o tym z kolegami, z koleżankami w środowisku osób, które się zajmują tym tematem. Myślę, że możemy naprawdę być dumni z tej pracy, którą się udało tutaj zrobić. Szczególnie, że pamiętajmy o tym, że przemysł nie był nigdy, czy dziedzictwo przemysłowe nie, biło, nie było pupilem e, e, państwa no. no i też trzeba przyznać, że no nie jest to katedra jednak mimo wszystko, jest może industrialna i dobrze to brzmi, ale nie jest to jednak, no nie wiem, kościół mariacki albo sukiennice tego... No, tych... Patrząc na elektrocie południą mógłbym się zachwycić no tak. i znaleźć tam szereg porównań, <laughs> no, ale tak ta to było budowane z taką intencją, żeby... Ona akurat jest w procesie, prawda? To tak, ona jest sobie akurat powiedzieć. w procesie i, i, i przyglądamy się oczywiście bacznie wszyscy temu procesowi i trzymamy kciuki jednocześnie, natomiast wydaje mi się, że że naprawdę e, właśnie zważywszy na jednak niewielką e, e, pomoc państwa, na szczęśliwy zbieg okoliczności, który polegał na tym, że jesteśmy w Unii Europejskiej i udało się dużo środków na rewitalizację tego rodzaju obiektów pozyskać, że mieliśmy świadomych samorządowców, którzy stali za tym procesem. Często może Wie, ich rodzice na przykład albo krewni pracowali prawda, w tych zakładach i stąd ta wartość właśnie to był ten zaczyn, te drożdże. Nie? Tak, natomiast no, my też likwidując przemysł, który bardzo często był w sercach naszych miast i on tak naprawdę miał tą miastotwórczą e, rolę, miastotwórczą funkcję. E, od razu tak naprawdę wpisywaliśmy się w bardzo duże strategiczne po, e, e, projekty kształtowania nowego wizerunku miast. To nie jest tylko e, jedna kopalnia czy jedna huta gdzieś na obrzeżach e, czy w środku lasu, tylko to są olbrzymie e, połacie e, terenu ogromne kubatury przestrzeni poprzemysłowych w samym sercu, w sercu miasta, więc my ratując obiekty przemysłowe, jednocześnie kształtowaliśmy tak naprawdę nową funkcję i nowy charakter miast, które się właśnie deindustrializowały i właściwie w ten proces cały czas trwamy. Jesteśmy cały czas w procesie industrializacji i cieszę się, że te projekty się nie zakończyły, to znaczy, że nie powiedzieliśmy sobie ok, dużo się już udało uratować, możemy sobie zresztą dać spokój, więcej nie potrzebujemy. Cały czas dzięki środkom europejskim te inwestycje trwają. Teraz Fundusz Sprawiedliwej Transformacji otworzył worek tak naprawdę możliwości i bardzo dużo projektów, niezwykle kosztownych, które bez tego rodzaju wsparcia nie byłyby możliwe do realizacji, e, no, w, staje się, nabiera kształtów w tym momencie. No, Marta wspomniała o cementowni Grodzic. To jest jeden z tych przykładów obiektów, które właśnie z tych środków mają być rewitalizowane. Ale to jest Dąbrowa Górnicza z Fabryką Pełnożycia. Świetna, e, e, bardzo, e, bardzo ambitna e, realizacja tak naprawdę nowe centrum miasta, powstające właśnie w fabryce e, dawnych e, obrabiarek, kiedyś do, do, do, do Skody e, jeszcze należących, więc to są takie game changery tak naprawdę, no, które e, m, no, budują przyszłość. To teraz decydujemy rewitalizując te właśnie obiekty, jak nasze miasta będą wyglądały przez następne e, dekady, a może nawet stulecie. E, do tego nakłada się, tak mi się wydaje, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, która... E, zmienia świadomość, czyli opowieść o tym, że no my tak naprawdę tę architekturę powinniśmy w jakiś sposób wykorzystywać, że my nie możemy już stawiać tysięcy nowych obiektów, prawda, skoro one już są, ja tu już, no tak krótko się tylko powołam na przykład ostatniej, bo sprzed paru dni wręcz najważniejszej nagrody architektonicznej Misa van der Rohe, która trafia do Belgii i tam poprzemysłowy obiekt, który zostaje przebudowany w taki pomost łączący część miasta z drugą częścią miasta. To są niezwykłe pomysły, które właśnie powstają z takich ograniczeń, prawda? I tak jak powiedziałeś, no, y, mogą być źródłem zupełnie nowej energii miasta. I tu wracamy do, do ekologii, do tego wątku ekologicznego. W tym współczesnym wydaniu, to znaczy nie marnowania zasobów. To bardzo często dzisiaj w różnych konkursach architektonicznych jest bardzo mocno brane pod uwagę. W filozofiach czy strategiach różnych takich jak Nowy Europejski Bauhaus też się to pojawia ten wątek. To znaczy, żebyśmy w miarę możliwości wykorzystywali to, co mamy. Korzystali z tych zasobów, które mamy. Żebyśmy nie, burzyli, nie budowali od początku, tylko używali infrastruktury, którą zostawili nam przodkowie. E, i pytanie oczywiście, co my z tym możemy zrobić? I tu musiał bardzo mocno podkreślić, że budownictwo, czy deweloperka, e, to nie jest jedyna funkcja e, dla terenów poprzemysłowych, czy obiektów poprzemysłowych. E, oczywiście, e, one przede wszystkim muszą żyć, i to jest e, primo. E, przemysł to jest życie. To jest ruch, e, to jest zgiełk, e, więc kiedy pojawiają się ludzie w budynku poprzemysłowym, to już jest świetnie. I to mogą być mieszkania, i takie projekty się również realizują, no niedaleko w Rudzie Śląskiej. Mamy Szyb Franciszek też na mieszkania wspomagane, między innymi adaptowane budynki pogórnicze. Bardzo piękne skądinąd. Po, pod warunkiem, że się zostawia jakby jednak ten budynek, prawda? Tak. Bo rozumiem, że tutaj we Wrocławiu to jest również rozmowa o tym, co można wyburzyć, żeby w to miejsce ustawić takie same budynki, jak w stu innych miejscach no, no, można postawić. No jest... Nie, nie, to, co stracimy, jest już jakby nieprzywracalne. Ono się nie zregeneruje, więc to jest taki moment w historii, kiedy ta decyzja raz podjęta, no, będzie miała kolosalne jakby znaczenie. My tego już nie odwrócimy, nie, nie skopiujemy tej hali, nie wybudujemy jej od nowa. Eee, I te ogromne kubatury są też szansą, bo one tak naprawdę dają ogromne możliwości myślenia o nowych funkcjach. Bardzo często dzisiaj przy tak dużych obiektach jak Hutman łączy się te funkcje, to znaczy jest i funkcja mieszkaniowa, ale oczywiście przy wykorzystaniu tej tradycyjnej architektury, tej, która jest na miejscu, to są uczelnie, to są obiekty rekreacyjne, to może być całoroczne boisko, też wielofunkcyjne do różnych gier, zadaszone, bo ta przestrzeń się do tego nadaje. To może być przestrzeń quasi parkowa, bo również wprowadzanie zieleni do tego rodzaju obiektów nie jest dzisiaj niczym nadzwyczajnym, nie jest to rocket science, po prostu robi się park pod dachem, tak, tak, tak naprawdę ogród taki, taki całoroczny. I, i, i usługi hotelarskie, i usługi produkcyjne. No jest ogromny projekt w Luksemburgu. Belwal to jest taka dzielnica jednego z tamtejszych miast, która jest założona na terenie byłej huty z zostawionym wielkim piecem, infrastrukturą i bardzo różne funkcje są tam wprowadzone. Właśnie jest i uczelnia wyższa, i biblioteka, i Wielki Piec jako platforma widokowa. No ale nie edukacyjna użyje tak ktoś dalej, argumentu, to. że no to jest możliwe na przykład tam albo w Berlinie, powiedz, Marto, co zobaczyliście z tych katedr przemysłowych w Berlinie, i czy można w jakiś sposób z tego czerpać, i czy tak naprawdę jednak kwestia finansowa nie złamie tutaj jakiegoś planu. My się tam wybraliśmy na weekend właśnie w ramach projektu z funduszy na sprawiedliwą transformację, które współdzielimy ze Stowarzyszeniem Adama i z inkubatorem w Rudzie Śląskiej jako uniwersytet, zobaczyć jak między innymi koncern AEG który stawiał w przeszłości na elektryczność, budowało elektryczność dla Berlina, wykorzystuje te katedry poprzemysłowe. I tam właśnie też padały takie argumenty, bo hale stały niektóre, które odwiedzaliśmy, przeogromne, puste, że można byłoby na przykład nie naruszając tkanki architektonicznej postawić tam takie jak matrioszki jedna w drugiej mieszkania. W tej chwili to są też magazyny, hale dla lokomotyw. prawda. Jest jeszcze duże skupisko takiego myślenia, co tam można zrobić w tym dalej przy odbudowanej tej takiej zewnętrznej architekturze. Są też miejsca dla artystów po prostu takich, z których Berlińczycy są dumni i na wspaniałe imprezy, kawałek takiej imprezy obserwowaliśmy. E, miejsca na szkoły wyższe jak najbardziej i coś takiego też mamy w e, tak zwanych Nowych Gliwicach, części Gliwic, e, która została po e, kopalni Gliwice i to nie całej kopalni. bo są przepiękne na przykład, projekty Cilmanu. Mm -hmm. Tak, koksownia wyburzona. E, Coś takiego też powstaje w innej dzielnicy Katowic na Nikiszu tak zwanym, czyli po kopalni na Nikiszowcu Wieczorek. Wieczorek tak. Powstaje hub gamingowy za ogromne miliony, może nieco mniejsze niż te, które włożyli Bryńczycy w swoje budynki, ale też to jest ogromna inwestycja. no Chyba jedna z największych w Polsce w tej chwili, która ma właśnie wesprzeć wielkich inwestorów na rynku gamingowym. Więc można. Można nie tylko zamieniać te miejsca na wielkie galerie handlowe jak Silesia City Center, które jest przecież dawną kopalnią Katowice, ale też nie tylko na Skansen, bo Ci, tego... którzy projektowali kopalnię Katowice, to by złapali się za głowę, że mówisz, że ta hala jest, czyli ten wielki taki hipermarket na Śląsku w Katowicach, jest, przypomina kopalnię, no bo tam właściwie zostały to taki no, nie wiem, kadłubek, tak, jeden kawałek wieży wyciągowej i kaplica, co ciekawe, o tym się kiedyś dużo mówiło. A powiedz mi jeszcze, a ludzie, a pamięć w ludziach, tych miejsc tutaj na Śląsku, kiedy się rozmawia, masz takie poczucie, że w ludziach jest dużo opowieści o tych miejscach pracy, tak jak ci, którzy mówili o hutmenie? No, paradoksalnie w ludziach pamięć wzrasta wtedy, kiedy chodzą po pustce, mam wrażenie, że to hmm. y, albo pod gołem niebem, jak rozmawialiśmy z Adamem jeszcze niedawno, y, to gołe niebo, właśnie taka pustka, ruiny, archeologia przemysłu, którą Adam uprawia, to są wszystko y, takie, no, chyba najskuteczniejsze triggery dla wywoływania pamięci, już nie ma nic nie ma nic ludzie otaczają się tymi obiektami, z których właśnie są w stanie budować wystawy, czyli zdjęciami, przynoszą przedmioty i zaczynają z tego odbudowywać pamięć. Znacznie trudniej jest im odzyskać kontakt z takimi utraconymi obiektami. Oni tam się, wydaje się, że bardzo rzadko zbierają. Szukają miejsc zastępczych. To jest przykład wspomnianej Dąbrowy Górniczej, która może pamięta o fabryce pełnej życia, ale z Zdecydowanie już mniej o swoim górnictwie, a to jest jedno z miast, gdzie górnictwo w ogóle w Polsce się zaczynało. I górnicy z takiej no wręcz legendarnej kopalni Paryż kiedyś, Radan, zbierają się w tej chwili, bo nie mają gdzie indziej w Muzeum Miejskim Sztygarka. Więc ludziom wystarczy rzeczywiście taki trigger, wystarczy opowieść, tęsknią za tymi swoimi obiektami. Ale my ich, mam wrażenie, bardzo często jednak już w tych dawnych halach poprzemysłowych nie znajdziemy. Adam, myślisz, że można do tej pamięci wrócić, ją odtworzyć, kiedy ty budowałeś od podstaw Muzeum Hutnictwa w Chorzowie, to, a mam 15-20 sekund, przywracałeś pamięć mieszkańcom Chorzowa o hutnictwie. Pamięć jest w ludziach, tylko o tą pamięć trzeba pytać. Z pracą taką, która jest codzienną rutyną, z nojem czasami, czymś, co się wydaje zupełnie jakby zwyczajne i oczywiste, no wydaje się, że to nie jest interesująca rzecz. I myśmy się spotkali z tym przede wszystkim, że ludzie zaczynali mówić, kiedy zaczynaliśmy ich pytać, bo oni sami o tym nie opowiadali. Byliśmy nawet bardzo zdziwieni, że tam dzieci w Chorzowie, na przykład, z którymi rozmawialiśmy. Robiliśmy projekt, nie wiedziały, że w domu mają były hutników. Dopiero kiedy poprosiliśmy, żeby zapytali, okazało się, że tam dziadek był hutnikiem, babcia pracowała w hucie i tak dalej i tak dalej i rozwiązywał się worek z opowieściami. Nie pozwólmy, by ta pamięć całkiem zginęła. Bardzo dziękuję Magda Skawińska, Marta Tomczok, Adam Kowalski, Dariusz Pieruk, Agnieszka Łukasiewicz i Anna Dudzińska. Wspaniałą ekipą się z Państwem żegnamy. Dobrej nocy.